ale ma się nie zwierza, ryma mi temat impreza, temat oklepany, sławczan, człowiek zabawy, krót cały, ziomkami oblegany tu nie chodzi, kre, picie kawy czerpaty, to organizm wystawiany na straty, klimat wolnej chaty przerażają kraty, zakazane baty temat na czasie, pytanie ci zielone zagracie, wygodnie siadajcie ci co stoją, które łapy za to, szacunek wariaty, przede mną występ skupienia bym miał wyjawić grzechy nieczyste lecz to nie spowiesz, ty pod scenę podejdź tu jest, przede mną Stres, przed wami dobry występ, postaram się rozbujać głowy wszystkie Dam siebie wszystko, odrzucam zło Liczy się hip -hop. kolejny krok niczym Zakazany owoc czarna musza, rządzi w takich klubach, tu tu masz Nie pytaj tylko właś, jak chcesz to crash, jak chcesz to się śmiej Nie ma siły, aby zabić uczucie do muzyki tej Oddałem serce, teraz dodam więcej Tu jest, tu jest, bo tu jest nasze miejsce